Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21. And now 7 Minut po godzinie 21. Witajcie, to jest Etna, czyli wulkan Muzyki Świata. Godzina z Etnofolkiem oraz World Music na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.pl. Witamy w tradycyjnym, klasycznym składzie. Szymon Dopierała za sterami przed mikrofonem. Marcin Piosik, to jest moi drodzy, audycja numer 859. No i zapraszamy, polecamy się do godziny 22. Jesteśmy oczywiście na żywo. To także możecie złapać nas na fanpage'u Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata na Facebooku. Serdecznie polecam i zapraszam do jakiejkolwiek interakcji. Zaczęliśmy tak bardzo nastrojowo, tak kontemplacyjnie to The Journey, czyli taka podróż z Łukaszem Dębińskim, z Baba Badzekujatech, czyli taki ich najnowszy wspólny projekt. Serdecznie polecam, no właśnie taka muzyka na handpan, na korę i, i, i wycieczka gdzieś tam w głąb czarnego lądu, ale też chyba w głąb duszy, bo, bo to też trochę takie zadanie spełnia. Dobrze nam to, to weszło tak na, na start, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj, moi drodzy, jedno danie główne. Przed tygodniem nie było żadnej rozmowy, to pomyślałem, że dzisiaj musi być jakiś wywiad. No i będzie rozmowa, myślę, że taka dość przekrojowa, bo no, będzie o czym rozmawiać O 25 latach działalności Pewnej znakomitej formacji Ale to już za moment Już za chwilę Zanim to danie główne To nasze drugie podejście Do albumu Amsterdam Klezmer Band Płyta nazywa się Diaspora i to jest najnowsze wydawnictwo Panów z Holandii Panów i, i pani z Holandii Bo to mieszany skład A płyta wydana Nakładem znakomitej oficyny as Tango Rekord, której to po raz kolejny dziękuję za podesłanie krążka w wersji fizycznej. To zawsze bardzo miło zobaczyć, jak to, jak to wygląda. 13 tematów na tej płycie można znaleźć, a my kolejne dwa gramy. Diaspora, tak nazywa się nowy album Amsterdam Klezmer Band. To właśnie, moi drodzy, gra Amsterdam Klezmer Band od 30 lat na scenie Dzielą i rządzą, jeżeli chodzi O muzykę klezmerską No i dzisiaj właściwie płyną sobie Po tych różnych tematach Robią to totalnie po swojemu Serdecznie polecam ich nowy album Diaspora, świetnie to wszystko nagrane I Amsterdam Klezmer Band Jak zwykle w doskonałej formie Bardzo lubię ten skład Teraz, moi drodzy, już będziemy przechodzić Do naszego dania głównego I tak pomyślałem, że czas najwyższy na to to, aby na, na tapetę wziąć tutaj najnowszy album formacji Tołhaje. Album nazywa się San, historie pisane rzeką, czyli jak sama nazwa mówi, będziemy tutaj wokół, wokół rzeki San i nie tylko rzeki San wędrować i poruszać się bliżej lub dalej. Już za moment, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, połączymy się z dalekimi Bieszczadami no i pogadamy o tym, jak to od 25 lat powstaje. To bardzo charakterystyczne brzmienie Informacji Tołhaje. Trzeba to im oddać i myślę, że o tym też dzisiaj będzie okazja pogadać. Posłuchajmy jednego z numerów, to będzie Weselna z Iskani. Ten temat również możecie znaleźć na najnowszej płycie San, historie pisane rzekom. a ja polecam serdecznie słuchać nas uważnie, bo tak się składa, że jakiś egzemplarz bonusowy tego krążka mam i bardzo chętnie się czymś takim z Wami podzielę, także bądźcie z nami. U naszego Pana Ojca Przed Tak, moi drodzy, brzmi ten album. My tutaj gramy go już od no, ładnych paru tygodni, także gdzieś tam jesteśmy w połowie już przesłuchania tegoż albumu San, historie pisane rzeką Formacja Tołhaje. No i moi drodzy udało nam się połączyć. Bardzo się cieszę, bo tutaj jak, jak mam pewnie przez pół Polski to połączenie, bo, bo, bo to gdzieś tam w, tam w tamtą stronę południowy, wschód powinno, powinno iść. Pozdrawiamy serdecznie. No i, i, i już z nami Janusz Demkowicz i Magda Demkowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy wszystkich. Witamy serdecznie. Pozdrawiamy z dalekiego Poznania, tak można by powiedzieć, bo siłą rzeczy gdzieś tam kojarzeni jesteście z Bieszczadami. Czy to nadal tak jest, że, że tam stacjonujecie? E Zespół bez stał już 26 lat temu w Bieszczadach i każdy z muzyków, w który w niego był zaangażowany, urodził się tutaj na południu. Na dzień dzisiejszy na Podkarpaciu mieszkamy z trzy osoby, resztę moich kolegów i, i Marysia mieszkają po Polsce i są również zaangażowani w inne projekty, są bardzo znanymi muzykami sesyjnymi. Także, ale cały czas, cały czas do, tego, do tej idei która tak jak się śmiejemy trochę jest trochę, to, to prawdę ma 25 lat, czyli śmierć wieku, wracamy z dużą, z dużą chęcią. No tak, myślę, że tych korzeni bieszczadzkich to, to, to nie da się tutaj zapomnieć i, i też nie uciekniecie od nich również na tej płycie, bo, bo to ewidentnie słychać, to wasze brzmienie jest ciągle, ciągle zachowane. Właśnie to mnie tutaj bardzo ciekawi, jak to się dzieje, że no, dwa i pół, dwie i pół dekady, a, a wy cały czas gracie po swojemu, gracie w tym swoim stylu i, i właściwie to, to wasze brzmienie jest takie charakterystyczne i, i oryginalne. Bardzo, bardzo dziękuję za, za, za tą refleksję i za to stwierdzenie. Rzeczywiście jest to dla nas bo, e, ogromna nagroda, jeśli ktoś mówi, że e, rozpoznaje brzmienie, że brzmimy pod Bardzo często się z tym spotykamy, e, że zespół rzeczywiście wypracował, mm, tak jak powiedziałem, e, brzmienie. Tego się trzymamy. Od początku e, pomysłem na naszą muzykę było... To aby połączyć coś bardzo prawdziwego, czyli w tym wypadku naszą Marysię Jurszy, Jurszynkulik, która, która um, śpiewa um, w sposób naturalny białym głosem, um, um, bo tego się nauczyła po prostu w domu. A my jesteśmy muzykami sesyjnymi, oczywiście wychowanymi tutaj w tych warunkach, ale tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas jest również zaangażowany w inne projekty i chodziło o to, żeby coś naturalnego było podane w troszeczkę innym takim, może troszkę nowocześniejszym sosie. Tak, no tutaj to, to, to, to co mówisz Ewidentnie tak jest Ja mam wrażenie, że jest w naszym kraju Kilka takich kapel, które Po prostu robią swoje i, i, i robią to Cały czas Po swojemu właśnie w, ten, w tym stylu Ja dosłownie kilka tygodni temu Rozmawiałem z Januszem Grekowem z formacji Sarakina I jakoś tak mi się to wszystko kojarzy Że, że, że to jest ewidentnie ta sama szuflada Czyli po prostu Lata lecą, a, a zawsze można Rozpoznać, że Sarakina to Sarakina A Touhaje to Touhaje. To, to no i ta, ta nowa płyta, San, historie pisane rzeką. 12 tematów, które, które gdzieś tam można czytać przez, przez pryzmat rzeki, przez pryzmat rzeki San. O tym można się również dowiedzieć w tej książeczce, w tej wkładce. No i właśnie pytanie, czy to tak miało być, że gdzieś tam na, na jubileusz weźmiecie się za taki temat? Temat Oskara Kolberga i jego wędrówek po Podkarpackim to już był tematem, który nam wcześniej zaświtał w głowie ale myślę, że potrzeba było czasu, żeby, żeby dojrzeć, była, ma... była wcześniejsza płyta i temat mama Warhol'a, czyli mama Andy'ego Warhol'a i jej pieśni. Tak, ta poprzednia płyta, wybrały? może przepraszam, że przerwę, ale, ale faktycznie tamtym albumem trochę zaskoczyliście chyba słuchaczy, a tutaj znowu jakieś, jakieś kolejne, kolejne oblicze, a mimo to wszystko gdzieś tam w tym, w tym waszym stylu, prawda? Tak, tak, bo zawsze zespół poszukuje takiej głównej myśli, wokół której obudowuje całą historię i tak jak właśnie z poprzednią płytą to była postać Julii Warholi. Tak tutaj e, postacią e, jest Oskar Kolberg i, e, i jego e, prace k, podczas jego wędrówek po Podkarpackim zebrane. Natomiast e, tą osią, która przewija się e, przez cały region, stała się rzeka San i to jest ten taki leitmotiv, e, wokół którego została zbudowana cała historia, ponieważ kluczem wyboru tych utworów właśnie stała się ta rzeka i miejscowości położone wzdłuż tej rzeki malowniczej, e, zachwycającej o każdej porze roku zmiennej która była rzeką taką pełną różnej symboliki tego, że i dzieliła, i łączyła, i była świadkiem właśnie życia i historii tych ludzi, którzy mieszkali w tych miejscowościach. I tak jak już powiedziałem, to, to stało się tą taką iskrą i takim zapłonem wokół, którego powstała Hmm, hmm, bo, bo powstała ta e, ta płyta e, i, mm, i takim spoiwem właśnie jest ta, ta rzeka, która opowiada tę historię. No i tak też e, należałoby czytać ten album. Myślę, że wtedy, e, wtedy tak naprawdę uzyskujemy pełen obraz. Ja serdecznie polecam w ogóle e, wydawnictwo w formie fizycznej, bo, bo tutaj raz, że, że mamy do czynienia jakby z całym tym konceptem, jest to wszystko bardzo ładnie wydane, jest, jest odpowiednia szata graficzna, to wszystko e, e, naprawdę się fajnie fajnie zazębia, także tutaj też e, duże gratulacje, że to w ten sposób e, wygląda. E, na pewno warto ten album e, mieć w swojej kolekcji, a jeszcze może powiedzmy, jak, e, jak te płyty nagrywaliście, skoro e, już na początku powiedzieliśmy, że, że trochę Jesteście gdzieś tam w rozjazdach, w różnych, w różnych stronach, czy, czy udało się zebrać na takie prawdziwe zespołowe sesje, czy, czy, czy może jakoś inaczej ten materiał był rejestrowany? Tutaj w tym, w tym momencie należą się duże ukłony właśnie dla naszej Marysi, która wykonała tutaj bardzo dużą pracę, mianowicie przeglądała czy dzieł wszystkich Oscar Kolberga, bo... Jesteśmy dużymi szczęściarzami, bo rzeczywiście te nasze tereny tutaj, e, nazwijmy to szeroko wieszczadkie, tak bym to nazwał, e, zostały obdarzone przez Kolberga trzema to mamy i tych, tych pieśni jest e, duże setki i plan był taki, aby, aby tak jak wspominała Magda, ta oś, którą jest rzeka, aby zgromadzić melodie, które Yy, które były wzdłuż starej, yy, starej rzeki, bo, bo oczywiście teraz wszyscy wiemy, że mamy, mamy zapory na, na, na, na, na sanie i troszeczkę ten przebieg jest inny. I Marysia yy, wyodrębniła te pieśni, wysłała nam, yy, każdy z nas... Yy, yy, który był w to zaangażowany, przesłał jakieś pomysły, a potem faktycznie zamknęliśmy się w studiu na kilka dni, na kilka sesji, te sesje, sesje były dwutrzydniowe. Eee, musieliśmy, e, musieliśmy być poza domem, e, zawsze preferujemy m, taki rodzaj pracy, dlatego że możemy się rzeczywiście na tym skupić i, i te takie, m, ta taka... E, e, Taka codzienność domu, która jest oczywiście cudowna, ale, ale, ale chodzi o to, żeby się od tego troszeczkę o, o, o, odciąć I, i chodzi o to, żebyśmy się mogli skupić na tej twórczości. I rzeczywiście kluczowym, kluczowym elementem tej naszej pracy jest, jest nasze spotkanie, a tak jak powiedziałem na początku, wszyscy pochodzimy z Podkarpacia, bo to to jest Relec, Lesko, wola, Brzozów, Sanok. I po prostu wszyscy się bardzo lubimy i, e, i super nam miło ze sobą spędzać e, czas i super nam dobrze ze sobą jest pracować. No to miło to słyszeć, że to w ten sposób właśnie wygląda i tak to się odbywało. No jesteście takim zespołem, który siłą rzeczy gdzieś tam też trochę pewnie z tej logistyki to, to wynika, że no nie gracie gdzieś tam setek koncertów rocznie. Raczej trzeba gdzieś tam was poszukać na, na tych muzycznych ścieżkach. Ja mam nadzieję, że przy okazji tego 25-lecia, przy okazji tej nowej płyty będą takie okazje, czy tutaj w, w tym najbliższym czasie można gdzieś Was na żywo zobaczyć? Rzeczywiście koncertujemy, może nie setki, setki razy w roku, ale kilkadziesiąt razy w roku nam się udaje. 20-30 koncertów gramy w roku i rzeczywiście zespół bardzo dobrze brzmi w kameralnych salach, w kameralnych salach, w teatrach, na festiwalach filmowych. No oczywiście bardzo dobrze też sobie, jeśli tak można powiedzieć, radzimy w plenerze. Przepraszam za, za taką trochę tutaj tą śmiałość, ale teraz, teraz zespół jest w bardzo dobrej formie, takiej koncertowej, bo to się stało przez nasz, przez nasz wyjazd do Japonii. Byliśmy jesienią zeszłego roku, dwa tygodnie w Osace. Tam graliśmy dziewięć koncertów na różnych scenach. Było to związane z zestawą międzynarodową EXPO. Hmm, rzeczywiście tam się zespół świetnie zaprezentował. E, został bardzo dobrze odebrany. Ja zawsze powtarzam, że e, moi koledzy, mózcy, którzy często bywają w Japonii, wspominali nam, że zobaczycie, jaki e, jaka, jak tam jest odbiór. I rzeczywiście doświadczyliśmy tego, i naprawdę. Każdemu artyście życzymy, żeby tego doświadczył, bo to jest coś cudownego. To czytanie ludzi, to, te emocje, to, no naprawdę to zostanie bardzo długo z nami. Jesteśmy teraz na etapie rozmów, być może nam się uda też, zagrać w Japonii trasę, trasę klubową, cały czas na ten temat rozmawiamy, a w międzyczasie wiem, że będziemy grali koncerty, w kilka koncertów, między innymi we Wrocławiu, w Szczebrzeszynie i w kilku innych miejscach, oczywiście te wszystkie te wszystkie lokalizacje zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej. To, to przed chwilą, o czym, o czym mówiłeś, myślę, że to warto tutaj też podkreślić, że to jest też chyba kolejny taki przykład, kiedy zespół tutaj z naszego kraju, który gra po prostu swoje brzmienie jest dostrzeżony również gdzieś daleko, daleko na tych globalnych scenach i w różnych, totalnie różnych miejscach. I tu też mi trochę tak gdzieś tam wraca temat tej niedawnej rozmowy z Jackiem Grekowem z formacji Sarakina, która też bym powiedział e, dość, dość, dość szeroko potrafi, potrafi zainteresować słuchaczy na świecie i to potem gdzieś tam skutkuje. Raz, że zaproszeniami na koncerty, dwa, że te kolejne płyty są po prostu opisywane w różnych różnych magazynach. Podejrzewam, że po tej waszej wyprawie do, do Japonii tutaj może i taki etap i, i taki epizod nastąpił. Podejrzewam, że to, co, to, co gracie, no jest jakby nie było uniwersalnym tematem, bo, bo, bo, bo, bo robicie swoje, macie swoje brzmienie, czy też są takie plany, aby, aby ten materiał no właśnie gdzieś tam odbił się głośniejszym echem, również poza granicami w, w innych krajach. Tak, oczywiście są takie, są takie plany i są prowadzone przeróżne rozmowy. Natomiast teraz w związku z tym właśnie, że zespół świętuje 25-lecie swojej działalności, odbył się też koncert jubileuszowy, z, który był połączony z 75-leciem Polskiego Radia Rzeszów i, i ten koncert na który zostali zaproszeni szczególni goście przez, przez zespół. Był to Spięty, był Cortez, był Siczka i Escaubej. Bartek Skubisz jako goście wystąpili na tym koncercie jubileuszowym, który zaprezentowaliśmy w lutym. I właśnie zrodził się pomysł, żeby wydać wydawnictwo, które będzie na którym będzie zarejestrowany ten koncert live, gdzie no, naprawdę wyjątkowa sytuacja, bo, bo, bo utwory zaśpiewane, to, to hajowe utwory zaśpiewane przez gości, gdzie Marysia śpiewa również z, ze spiętym z kortezem ich utwory. Myślę, że to będzie też taka gratka dla, dla fanów Tołhajów, bo, bo, bo taki koncert live pełen emocji i, e, i uczuć, które, które były wtedy e, odczuwalne wśród, wśród publiczności i na scenie, E, to będzie naprawdę e, wyjątkowe wydawnictwo i mamy nadzieję, że hmm. Że, że niebawem się ukaże, bo nad tym właśnie teraz też yy, yy, usilnie pracujemy. Proszę, bardzo dobra informacja i myślę, że tutaj jest na co czekać. No, w, to jest chyba idealna rzecz na, na 25-lecie, na taki jubileusz, aż się prosi, żeby, żeby tego typu wydawnictwo się pojawiło. No to yy, trochę już końcą, kończąc to nasze spotkanie, to może wróćmy może do tych, do tych czasów 25 lat temu, trochę powspominajmy, bo mam wrażenie, że to mhm. był zupełnie inny yy, muzyczny świat, Rządzący się zupełnie innymi prawami Wtedy jeszcze no, Nie było to tak wirtualne Cyfrowe i, i, I na wyciągnięcie ręki Tylko rzeczywiście do takiej muzyki Jak, jak wytworzycie trzeba było dotrzeć trzeba, trzeba było gdzieś tam pojechać Was zobaczyć na żywo Dzisiaj to wygląda już trochę inaczej Trochę innymi kanałami Jak w ogóle podchodzicie do tego Jak, jak zmieniła się ta scena Jak zmieniło się Postrzeganie w ogóle muzyki artystów i tego, co, co robicie. E, tak, to prawda. To można powiedzieć, że, że no, wszystko się zmieniło, e, bo, bo, m, e, bo muzyka przede wszystkim no, e, jest e, słuchana na takich nośnikach, e, że właśnie takie wydawnictwo, które teraz jeszcze zrobiliśmy e, z, dotyczące stanu, że, że zależało nam na tym, żeby, żeby jednak ta płyta CD się pojawiła, żeby ten, ten projekt był taką całością, bo, bo część zespołów już, już odeszła od tego, że, że tak naprawdę możemy tylko sobie pobrać tą muzykę i odsłuchać ją nie mając fizycznie w dłoni tej płyty. No postawiliśmy jednak e, e, i postanowiliśmy, że, e, że, że to jest takie dopełnienie, bo, bo grafika, e, która została zaprojektowana przez tutaj naszą e, e, Gabrysię Gorączko, e, to, to jest też ta wartość dodana i to tworzy taką spójną całość. Więc trochę, trochę idziemy, wiadomo, z, z rozwojem, bo, bo, bo jakby świat pędzi do przodu, wszystko się rozwija i zmienia, ale jednocześnie no, chcemy sięgać właśnie do, do takich tradycyjnych metod, gdzie myślimy też właśnie nad, nad wydawnictwem winylowym. Żeby, żeby ci pasjonaci muzyki mogli też mieć takie wydawnictwo na swojej półce i, i cieszyć się właśnie, kiedy się rozpakowuje taką płytę i czy wkłada się do odtwarzacza, czy, czy gramofonie, można na gramofonie odsłuchać tych, tych dźwięków. A pamiętacie jeszcze te czasy, kiedy, kiedy zespół startował, te 25 lat temu, jak wtedy wyglądała ta scena, jak wyglądały wtedy festiwale folkowe, nazwijmy to tak, i, i, i, i wtedy e, jakie kapele wtedy były, były na tym topie, kiedy, kiedy wyruszaliście z tym tematem? Pamiętam, pamiętam taką, taką sytuację, anegdotę, kiedy nasza przygoda w ogóle z systemą folkową rozpoczęła się od nowej tradycji mhm. i pamiętam już byliśmy po studiach, tak, to już byliśmy po studiach i, i zadzwoniła do mnie e, Marsia Baliszewska z radia i mówi, że Wtedy się oczywiście jeszcze... Redaktor Pańczewska z radia, jeszcze się wtedy nie znaliśmy i mówi, że mi bardzo gratuluję, bo dostaliśmy się, dostaliśmy się do nowej tradycji, do, do, do konkursu. Ja nie za bardzo wiedziałem, o co chodzi. Okazało się, że wtedy, że, że właśnie Magda wysłała jeszcze wówczas kasetę na konkurs i się tam dostaliśmy i nawet ciężko mi było troszeczkę kolegów namówić, bo byli sceptyczni co do konkursów, no ale postanowiliśmy pojechać i pamiętam, pojechaliśmy wtedy to był ten słynny festiwal, gdzie cała Warszawa była plakatowana e, takim charakterystycznym plakatem z, z dużą ilością kolczyków. Wjeżdżamy do tej Warszawy i sobie myślimy, kurczę, przecież my jedziemy, I pojechaliśmy do studia lutosowskiego. No i wtedy pamiętam, e, grały tam absolutne gwiazdy, bo wiadomo e, Grała, e, grała na przykład Mikołaje, grali Lautari e, i, i my też zagraliśmy. I wtedy na tej scenie, na tej, na tej, na tej kultowej scenie Lugosławskiego e, powstała taka lekka konsternacja, ale która się przerodziła w, w takie bardzo, bardzo w, obfite brawa. I wtedy w, wygraliśmy, wygraliśmy tę nową tradycję jako, jako Nagrodę dostaliśmy naszą pierwszą sesję nagraniową naszej płyty debiutanckiej, a w niedzielę rano, którą nagraliśmy, nagraliśmy no, wówczas w kultowym studiu S4. O, to nie muszę mówić, to było 25 lat temu, wchodziliśmy tam do, jak, do jakiejś katedry, do jakiejś świątyni, bo tylko mogliśmy kiedyś poczytać o tym studiu, albo słuchać z tego, z tego e, studia wydawnictwa. No a potem nasza płyta ku naszemu dużemu szczęściu i, i stała się najlepszą płytą folkową e, w Polsce. I tak rozpoczęła się nasza przygoda. Rzeczywiście graliśmy wtedy bardzo, bardzo dużo koncertów. E, mieliśmy agentów e, na Węgrzech, e, w Czechach, e, w Niemczech, graliśmy na największych festiwalach, graliśmy na Stigetcie, graliśmy na Policzce, graliśmy w Tręcinie to są festiwale pamiętam niektóre festiwale no no musimy pamiętać my byliśmy yy, chłopcami z Podkarpacia, no dalej jesteśmy, tylko staraliśmy na festiwal, na którym było 40-60 scen, ogromne sceny, yy, wielcy wykonawcy. Pamiętam, jak graliśmy na którymś z, z festiwali yy, bezpośrednio przed Chambą albo przed yy, przednikiem Cave'em, yy, to akurat rozpoczynaliśmy dzień tego festiwalu, Nick Cave był yy, wielką gwiazdą już wieczoru, no ale, ale jakoś się tam może nie otarliśmy, ale przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej yy, dzieliliśmy tą samą, tą samą scenę, no a potem te takie przygody, z których jesteśmy dumni, bo to muszę tutaj wspomnieć yy, muzykę do, do trzech sezonów Watachy, która, yy, która, która również nam bardzo dużo dała, yy, współpraca z HBO i pojawienie się w tym serialu, który yy, był bardzo popularny, był popustany w 30 paru krajach w Europie, yy, też się przełożyła na dużą ilość koncertów, także no ten ćwierć wieku jest dla nas dużym szczęściem. Ja zawsze będę powtarzał, że jesteśmy szczęściarzami, bo możemy doświadczyć bardzo fajnych rzeczy. To, czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, to, że rzeczywiście niektórzy mówią, że brzmimy, że mamy swoje brzmienie, że brzmimy, jak to niektórzy mówią, po potał, z tego powodu się bardzo, bardzo cieszymy. i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Miło to słyszeć. Wspomnień czar na pewno tutaj jest to wspominać 25 lat na scenie i no oczywiście życzymy Wam drugich tylu i, i również tylu wspaniałych wspomnień w kolejnych latach, bo, bo, bo to naprawdę miło się tego słucha i, i super, że, że mamy takie kapele jak właśnie Tołhaje na tej naszej scenie. Janusz i Magda Demkowicz byli z nami, reprezentanci Tołhajów. Pozdrowienia dla całego składu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. Dziś, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy w Bieszczady, bo naprawdę, naprawdę warto, bo jest to, jest to obszar, w którym wszystko, wszystko jest i możemy rzeczywiście doświadczyć pięknej kultury. Wieszczady pozdrawiają Wielkopolskę. Jak, jak najbardziej. My również pozdrawiamy i zawsze, zawsze chętnie e, warto tam zaglądać. A my tymczasem gramy kolejny temat z tego krążka. San, pistory, historie pisane rzeką. Dzisiaj trochę o tej płycie rozmawialiśmy. Myślę, że już więcej na temat tego albumu wiadomo. A ja mówiłem, że warto uważnie nas słuchać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mam tutaj bonusowy egzemplarz od zespołu oczywiście. 61 875 0213, to jest nasz numer telefonu. Zróbmy to tak y, po staremu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to czekamy na telefon. E, ta właśnie płyta jest do zgarnięcia. To, to haję. San, historie pisane rzeką. Gramy. Dwa numery. Dzisiaj zagraliśmy Tauchajów, z płyty San. Historie pisane rzeką. Weselna z Iskani, a przed chwilą historyczna z Procisnego. Myślę, że tutaj warto będzie wracać do tej rozmowy. Oczywiście ta audycja pojawi się w formie podcastu na naszym, w naszym kanale Mixcloud. Także gdyby ktoś nie słuchał nas dzisiaj na żywo, to będzie okazja jeszcze sięgnąć po ten materiał. No bo jakby nie było, no 25 lat historii e, działalności zespołu Tołhaje, e, to warto odnotować e, i, i myślę, że ten album e, zagramy tutaj od deski do deski w kolejnych tygodniach, także słuchajcie nas w każdy poniedziałek po godzinie 21. To jest Etna, czyli wulkan muzyki świata. No, jesteśmy praktycznie e, od tamtego czasu. Ja nie, nie chcę tutaj e, liczyć lat, ale, ale pamiętam ten początek Towhajów, e, i, i to też gdzieś tam był ten moment, kiedy, kiedy startowało z tym tematem w Etnie e, Bliżej lub dalej e, Moi drodzy, Szymon Dopierała Program realizował, ja nazywam się Marcin Piosik Bardzo dziękuję za to spotkanie To była Etna numer 859 e, A na finał Zagramy coś takiego bardziej pod nóżkę e, Coś takiego, co nam jeszcze rozkręci Temat, e, bo, bo dzisiaj graliśmy Tak mocno nastrojowo I, e, i kontemplacyjnie I klimatycznie, e, czasem tak trzeba Natomiast na finał zagramy e, e, Koncertowy materiał to jest nowy album formacji Al-Jawala, która dzieli i rządzi za naszą zachodnią granicą i właściwie rozpalają każdą scenę, na której grają to może sięgnijmy sobie po jeden numer, tak na, na, na godny finał naszego dzisiejszego spotkania niech tutaj zapłonie ogień e, wszak ten sezon plenerowy się fajnie otworzył pogoda robi się coraz lepsza, to takie dźwięki aż e, grzechem byłoby nie zagrać jak znalazł Al-Jawala na finał That you like my style I'm in this life for a while Give a like to my fake, smile. You try to style me, man, away Try again I cannot stand your dirty love